Witam was bardzo serdecznie, pewnie niektórych zdziwi to, że mnie słyszą. Sam się w sumie dziwię, że to nagrywam, ale przez przypadek wszedłem sobie na tą moją stronę Energetyka i Technika Jądrowa pod adresem eitj.mypodcast.com Patrzę i nie mogę uwierzyć, 90 ściągnięć samego wstępniaka. Wstępniaka? No, porywający wynik trzeba przyznać. Stwierdziłem, że jednak ktoś się interesuje energetyką i samą techniką, czy też technologią jądrową, to jest skłonią od nagrania kolejnych odcinków, kolejny, kolejnego, ale myślę, że będą i kolejne. Jak zapowiadałem we wstępniaku, pamiętam jeszcze. Było to tak dawno, a ja to nadal pamiętam. Zapowiadałem, że przedstawię wyniki ankiety. To chyba był Cebos, ankiety Cebosu na temat nastrojów społecznych co do energetyki jądrowej. Czas poszedł do przodu. To co nagrywałem to wydaje, że był październik. E, czyli listopad. Mamy, mamy luty. I dzisiaj do moich rąk trafiła najnowsza gazeta. E, gazeta. Można tego nazwać gazetą. Czasopismo. Postępy techniki jądrowej. I, i, tutaj, ups, i tutaj jest e, Wyniki, najnowsze wyniki badań postaw społecznych w sprawie energetyki jądrowej, które zostały przekazane PA, czyli Państwowej Agencji Atomistyki mm, przez, Pentor, przez Pentor. Pentor nam opublikował takie śliczne badania, zresztą bardzo ciekawe, trzeba przyznać. I tak chciałbym tutaj niemalże cytować to czasopismo, i tak, prawie połowa Polaków, to jest 47%, jest zdania, że Polska powinna w najbliższym czasie zbudować taką elektrownię. 38% mieszkańców Polski jest przeciwnych budowie elektrowni jądrowej, a co siódmy Polak nie wyrobił sobie jeszcze niestety na ten temat zdania. Hmm. Pora ruszyć do tupy i sobie wy wy wy wy wy wy wyrobić zdania na ten temat. Prawda? bo jednak czeka nas to do 2030 roku. Prawdopodobnie ma być, yy, ma być yy, ruszona sprawa z budową elektrowni, yy, bo PA ma przekazać yy, rządowi całą, całą strukturę, jak to ma wyglądać. No, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Premier zapowiadał, że będzie elektrownia, ale czy będzie, to się okaże. Idziemy dalej. Pomysł budowy elektrowni jądrowej w Polsce wyraźnie częściej popierają mężczyźni niż kobiety. 61% do 35%. Stosunkowo najmniej przychylni idei budowania elektrowni jądrowej są osoby najstarszej w kategorii wiekowej, powyżej 60 lat. No tu szczerze powiedziawszy nie mam, nie mam złudzeń co do tego, że te osoby zmieniają swoje zdanie. Eee, szczerze powiedziawszy te osoby trudno w ogóle zmienić już, już mentalnie bo wydarzenia Czarnobyla tak, tak zaiskrzyły i, i, i zabudowały się w pamięci tych osób że, że ciężko cokolwiek tak naprawdę zmienić te osoby nie rozumieją, że nastąpiły zmiany w technologiach samych moderatorów czy też reaktorów no teraz się używa moderatorów niepalnych tak naprawdę więc. Nie wiadomo, jak to będzie w Polsce, bo, bo tutaj czytałem gdzie gdzieniegdzie, że mają być jednak użyte moderatory palne, ale nie na samym graficie, tak jak to było w Czarnobylu, jednak trochę zmodyfikowane. To by było troszkę, szczerze powiedziawszy, podejście dosyć ryzykowne według mnie. Chociaż to jest oczywiście typ reaktora i samego moderatora dosyć często stosowane na świecie. Jednak żeby zapewnić sobie stuprocentową ochronę ja skupiałbym się chyba na moderatorach całkowicie niepalnych, takich jak na przykład ciężka woda deuterowana. To jest D2O, znaczy to jest tak zwana właśnie ciężka woda. To są moderatory typowo niepalne. Yy, może wyjaśnić jeszcze fakt, moderator jest to yy, otoczenie, yy, znaczy miejsce, czy też no, otoczenie, które otacza sam reaktor, sam rdzenie reaktora. Tak? I ono służy do tego, aby go tak naprawdę schłodzić powiedzmy. Może nie do końca, no ale do tego się to skłania. Ech, co mieliśmy w Czarnobylu? W Czarnobylu były moderatory grafitowe. Niestety po przekroczeniu bardzo wysokiej temperatury, czego nie zauważono niestety, bo tam był, tam był awaria sprzętu. No i, i niestety wszystko zapaliło, wybuchło. Był wielki bum. Idąc dalej. Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Hmm. W grupie osób z wykształceniem podstawowym ten pomysł popiera jedynie 38% pytanych, zaś wśród osób z wykształceniem wyższym dwóch na trzech pytanych Polaków opowiada się za. Ale To jest, to jest dosyć ciekawa sprawa, bo ym, powiedzmy sobie szczerze, osoby w wykształceniu humanistycznym ym, czy też w wykształceniu ym, nawet jeśli są takim jak na przykład matematyka, no Nie mają wiele pojęcia, jeżeli chodzi o tematykę studiów, prawda? Pojęcia na temat elektrowni jądrowej, czy też w ogóle techniki, jakie się stosuje w tym, w tym całym sprzęcie, czy, czy, czy w ogóle. A jednak, jak widać, opowiadają się za. Nie wiem z czego to wynika. Um, oczywiście nie chcę tutaj krytykować osoby bez wykształcenia, a tym bardziej bez wykształcenia wyższego. Bo według mnie osobiście uważam tak, że tylko i wyłącznie odpowiednia edukacja może skupić się na tym, że nastroje społeczne wzrosną co do, co do poparcia elektrowni i jądrowej w Polsce bo taka jest prawda ludzie nie tyle są niewykształceni co po prostu są niedoinformowani w tym zakresie a jak już wspomniałem to nie tylko się właśnie tyczy to grupy 60 latków i wzrześciu to, że był wybuch w elektrowni w Czarnobylu, no to wiedzą prawie wszyscy teraz, szczerze mówiąc. No wiedzą w sumie chyba wszyscy o tym. I, i to głównie decyduje o tym, czy, czy chcemy tej elektrowni, czy nie. A niedoinformowanie to jest największy, największy wróg, wróg wiedzy, szczerze powiedziawszy. No, jak to będzie. Koordynator do spraw energetyki jądrowej w rządzie ma powstać, cała kampania ma ruszyć. Mam nadzieję, że będzie dobrze przeprowadzona, a nie, nie pozostaną tylko jakieś dziwne kłótnie i, i sprzeczki w naszym rządzie, jak to, jak to często bywa. Idziemy dalej. Analogiczną sytuację obserwujemy dla kryterium wielkości dochodów w rodzinie. Im jest on wyższy, tym większy jest poziom akceptacji dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce. W grupie o najwyższych dochodach powyżej 4000 zł poparcie sięga 60%. Podczas gdy w grupie o dochodach do 1000 zł wynosi jedynie około 33%. Połowa mniej. Hmm, tutaj, tutaj, tutaj też nie bardzo wiem akurat czym się kierować, jeżeli chodzi o dochód. No bo, no bo jeżeli tam mówimy o wiedzy, no to czy też o informacji, no to faktycznie można się czymś kierować, prawda? Ale jeżeli chodzi o dochód, sam kiedyś byłem ankieterem i wiem, że jest tak zwana metryczka na końcu, wszyscy to wiedzą, jest na końcu metryczka, prawda? I jest oczywiście informacja o dochodzie. No dużo respondentów nieco odpadaje się na ten temat, dużo respondentów prawdopodobnie kłamie. Sądzę, że niewiele informacji jest prawdziwych, akurat z dochodu. No, ale przyjmijmy, że PENTOR przeprowadził takie badania, że dochód jest w 100% prawdziwy. Informacje w nim zawarte są prawdziwe. Nie wiem, z czego może wynikać akurat tutaj um, takie nastroje społeczne, jeżeli chodzi o, o, o dochód. Idźmy dalej. Również osoby z niższych klas społecznych wykazują niższy poziom akceptacji dla pomysłu budowy drogi jądrowych. To pozostawię, bo Sądzę, że społeczeństwo nie można dzielić na niższe klasy i wyższe klasy, wszyscy są równi i tutaj akurat nie rozumiem dlaczego, dlaczego? tak to podzielono i, i też w moim mniemaniu jest lekkie oburzenie, bo jak można powiedzieć, że ktoś jest z niższej klasy społecznej, a ktoś, a ktoś jest z wyższej klasy. Co o tym świadczy? Czy, czy, czy jakiś status majątkowy, czy poziom intelektualny to jest totalna głupota i to w ogóle... Nie wiem, dlaczego tak szanowne pismo umieściło taki, taki, taką informację. Znaczy umieściło prawdopodobnie z tego powodu, że Pentor to wysłał. Dlaczego Pentor to zrobił? Nie mam pojęcia. I co następuje dalej? W grupie menedżerów poparcie sięga 70%. <grych> najwyższy stopień akceptacji wśród wszystkich grup zawodowych. Podczas gdy w grupie gospodyń domowych jedynie co czwarta respondentka akceptuje ideę budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Najniższy stopień akceptacji. Pozostankowo wysoki poziom akceptacji cechuje również studentów, 57%. Poparcie wśród pozostałych grup zawodowych opada się w przedziale 42-49%. Ha, tu jest niezły myk. E, menedżerowie 70%. No kurczę, przecież budowa elektrowni jądrowej to jest jedna wielka kasa dla wielu gałęzi przemysłu i gospodarki. Powiedzmy sobie szczerze, przynajmniej przy samej... Em, budowie tej elektrowni, a później przy jej eksploatacji, no więc menadżerowie jak najbardziej popierają te, ten pomysł I to jest oczywiście z racjonalnego punktu widzenia jak najbardziej korzystne, prawda? Gospodynie domowe, hmm. no i wtedy mamy taki obraz polski, prawda? Gospodynia, gospodyni domowa, która sobie siedzi w domu, taka typowa kura domowa, która nic nie wie, a to prawdopodobnie jest guzik, prawda? Szczerze powiedziawszy, m, ankieter dzwoni do domu prawdopodobnie i, i taka kobieta z doskoku jest zapytana i, i, i ona tak naprawdę część rzeczy nie rozumie. No bo przyjdzie ankieter i zapyta, co pani wie na temat rozkładu mocy dawki gamma w Polsce. No i ona nie wie nic. No, no bo przeciętny człowiek nie wie, bo w telewizji na ten temat się nie mówi. No. Studenci, studenci 57%, sam jestem studentem, popieram budowę elektrowni jądrowej na jednym z forów mojego wydziału, to jest Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, czy może nie tyle ku a sprzeczałem się z, z taką grupą ludzi. Nie wiem w ogóle, co to są za ludzie, ale stworzy jakąś stronę internetową, już teraz, od razu nie pamiętam, która ma zniechęcić ludzi, Polaków głównie, do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Nie wiem nie wiem dlaczego część osób jest na, tak nastawiona negatywnie. Oczywiście odparłem większość ich zarzutów, bo zarzuty były dosyć absurdalne. E, na przykład co zrobić z paliwem jądrowym, które jest już wyczerpane. O to faktycznie, duży problem. No, w dzisiejszych czasach stosujemy e, naprawdę zaawansowane techniki do unieszkodliwiania tego, jeżeli nie, nie unieszkodliwiamy, tak, no to wtedy składujemy, ale składujemy na pewno na terenie Polski, bo unieszkodliwianiem odpadów poenergetycznych zajmuje się głównie Francja i Rosja. Więc to w Polsce, Polsce to nie grozi, więc nie wiem skąd, ale to tak a propos. Dalej jest napisane: Relatywnie największe poparcie dla budowy elektrowni wykazują Polacy w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców 66%. Największe poparcie, wyobraźcie sobie, miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. A to jest akurat tutaj ciekawa sprawa, prawda? Bo o ile mieszkańcy dużych miast, to jest powiedzmy powyżej 50 tysięcy, czy też około 50 tysięcy, tak sądzę przynajmniej, że to jest mniej więcej duże miasto. No, raczej tak będzie. Nie musieliby się bać budowy elektrowni, bo raczej, no, powiedzmy sobie szczerze, w dużym mieście nigdzie nie, nie palną elektrowni, no bo byłoby to przynajmniej dziwne i absurdalne, prawda? O tyle mniejsze miejscowości mogły już by się tego obawiać, a jednak nie. No, bardzo, bardzo jest to dla mnie, przynajmniej dla mnie, bardzo radująca informacja. I teraz takie drobne podsumowanie jeszcze, może bardziej statystyczne. Ogółem mamy próbę generalną 1002 osób, z czego na zdecydowanie tak odpowiedziało. 21%, 26% na raczej tak, 21% na raczej nie, 17% na zdecydowanie nie i 15% nie wie. To w końcu może się nie zdecydują. Jeżeli chodzi o, o kobiety i mężczyźni, bardziej zdecydowani są zdecydowanie mężczyźni. Ma No, Dobra, zdecydowani bardziej są mężczyźni, bo tylko 12% odpowiedziało, nie wiem, 17% kobiety. Hm. Czy też musi być tak, że kobiety są niezdecydowane? No ale to taka mała abstrakcja. 30% mężczyzn mm, zdecydowało, że tak, zdecydowanie tak odpowiedziało. Z czego tylko 13% kobiet jest na zdecydowanie tak. Raczej tak jest 31% mężczyzn, z czego na raczej tak jest 22% kobiet. Na raczej nie 18% mężczyzn i 24% kobiety. No i zdecydowanie nie 9% mężczyzn i 24% kobiety. Jak to ma się na przykład na przestrzeni wieku? Nie ja będę tutaj generalnie wnikał wiek. Szczerze powiedziawszy, to bardzo w wieku między 29 a 60 lat ta, ta relacja odpowiedzi jest mniej więcej podobna. Faktycznie, troszkę różni się 60 lat i więcej. No ale to takie są drobne pewne pewnie niuanse. I na zakończenie dzisiejszego odcinka troszkę się rozgadałem. A, zmiana telefonu służby awaryjnej prezesa PAA. Teraz mamy numer plus 22 19 43 0. Jeżeli macie jakieś e, pytania, nie wiadomo, można tam zawsze zadzwonić. E, jeszcze, jeszcze taka informacja rozkład mocy dawki GAM w Polsce. E, na zakończenie, e, najwyższa e, moc dawki jest oczywiście na południu Polski no, okręg, okręg Katowicki i tak dalej. Najmniejsza jest na.. Patrzę, patrzę. Gdzie jest najmniej? Powiedzmy, że to jest północny zachód. Gdzieś okolice Szczecina jest najmniej. Północ. O no, przeciętnik to jest około 90. No, jeżeli chodzi o wschód, to jest także przeciętnie 70-80. Zapraszam Was do następnego odcinka. Który, który będzie nagrany z pewnością niedługo bo się faktycznie zdziwiłem jak zauważyłem, że tyle osób weszło i, i, i pobrało ten odcinek który był takim pilotowym, wstępnym, typowym no tutaj już więcej konkretów jakieś moje komentarze i tak to mam nadzieję będzie wyglądać tak więc e, zapraszam do następnego odcinku mówił dla was Łukasz z podcastu no właśnie, ten podcast się nazywa wiecie Energetyka i Technika Jądrowa strona eitj.mypodcast.com Zapraszam ponownie.